Drodzy Państwo, witam Was serdecznie na drugim, tak, drugim, z siedmiu, nie, ośmiu, z dziewięciu. Jak zwykle nie mogę się doliczyć. Naszych spotkań, przypominam, że to, co jest celem naszych tutaj spotkań, to jest przyjrzenie się objawieniu się Pana Boga. Przypominam, że to, co mówiliśmy poprzednio, miesiąc temu zdaje się, prawda, to była kwestia związana ze wszelkiego rodzaju wątpliwościami, które są związane z nieostrością naszego mówienia, nie możliwością ujęcia tematu całkowicie. No, zwykle jak do naukowcy coś mają mówić czy robić, to najpierw mówią dużo zastrzeżeń, dużo zastrzeżeń. No i właśnie ja tak Ostatnio robiłem duże zastrzeżenia. To teraz może już po tych zastrzeżeniach przejdźmy do poznawania tego objawienia Pana Boga, które znajduje się w Starym Testamencie. I pierwszym punktem, który, czy pierwszym tytułem, który można by nadać do jakiejś części naszych tutaj działań, to jest objawienia się Boga Ojców. Tak to byśmy nazwali. Bóg Ojców. Tak to nazwijmy. Dlaczego tak? Otóż, drodzy Państwo, ja pomijam w tej chwili, bo to akurat będzie dla nas potrzebne na samym końcu, nam potrzebne na samym końcu, objawienie Boga poprzez stworzony świat. Ale to no właśnie zostawmy. Chcemy, także ja chcę, Państwo to, jak przepraszam, Musicie pójść za mną. Chciałbym pokazać najpierw to pierwsze wejście Boga w życie człowieka. I za chwilę się wyjaśni, dlaczego to jest Bóg naszych ojców, tak? Bóg ojców, objawienie się Boga ojców. Mianowicie, kiedy byśmy spojrzeli na kartę tekstu Pisma Świętego, to możemy znaleźć takie, taką księgę, która nazywa się Księgą Rodzaju i oczywiście objawienie Pana Boga Abrahamowi. Czyli jesteśmy, lądujemy gdzieś w dwunastym rozdziale, znaczy dokładnie w dwunastym rozdziale Księgi Rodzaju i to dwunasty rozdział Księgi Rodzaju pokazuje nam wejście Boga w historię człowieka, ale konkretnego człowieka. Pamiętajcie, Państwo? mówiłem poprzednio, że tak, tak, to wejście Pana Boga jest zawsze konkretne, zawsze takie bardzo szczegółowe. Tak? I oto Pan Bóg wchodzi w życie człowieka. I tekst biblijny podaje tak. Pan rzekł do Abrama, Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej, z domu Twego Ojca, do kraju Ci ukażę. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił, Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą, a tym, którzy będą Tobie złoczyli, ja będę złożeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Zobaczcie Państwo, że... Yy, te słowa Pana Boga nakazujące Abrahamowi, Abrahamowi jeszcze w ten czas, wyjście z ziemi rodzinnej są słowami, w, której, w których Bóg nie pojawia się czy nie określa się w jakikolwiek sposób. Tylko mówi, wyjdź, tak? poleca mu wyjście. Gdybyśmy mieli być bardziej tacy szczegółowi, to, to jest pierwsze, tak zwane pierwsze powołanie. Gdybyśmy teraz otworzyli jedną stronę, przynajmniej w moim egzemplarzu Pisma Świętego, znaleźlibyśmy, znaleźlibyśmy rozdział 15, w którym Pan Bóg mówi tak do Abrahama, do Abrama. Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie sowita. Tak. Znowuż zobaczcie, tak, jakby. Znaczy nie mamy tu żadnej informacji, drodzy Państwo, o których moglibyśmy coś o Panu Bogu powiedzieć. Dobra, otwieram następną stronę. Strona yy, strona, przepraszam, rozdział 17. Znowuż yy, pierwszy wiersz. A gdy Abram miał. 99 lat ukazał mu się Pan i rzekł do niego Jam jest Pan Bóg, wszechmog jam jest Bóg Wszechmogący służ mi, służ mi i bądź nieskazitelny Chcę bowiem zawrzeć moje przymierze między Tobą mną a Tobą i dać Ci niezmiernie liczne potomstwo Mamy więc trzy teksty które pokazują nam to, co powiedziałem, czyli to wejście Pana Boga w historię człowieka, tak? w historię Abrahama. Dopiero trzeci z tych tekstów, w tym 17, 17, 1, ma jakieś przedstawienie się tego Pana Boga. tak? Czy Pan Bóg mówi, że ja jestem Pan Bóg Wszechmogący. Jachwet Sabaot, tak? I co my z tym zrobimy? Otóż, drodzy Państwo, myślę, że żeby to zrozumieć, to trzeba by najpierw zadać sobie pytanie, a dlaczego ten w ogóle Bóg przychodzi do Abrama? Oczywiście my nie wiemy, czy nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia Pana Boga. Natomiast z punktu widzenia człowieka, z punktu widzenia Abrama, rzecz jest jasna, kiedy sięgniemy do ówczesnych, w czasach mniej więcej Abrahamowi współczesnych stosunków społecznych. Dokładnie było to tak, że rodzina ówczesna opierała się na takiej patriarchalnej strukturze. Był więc ojciec, szejk. Ojciec miał synów, synowie mieli synów, synowie synów, synów, mieli synów, synowie synów, synów, synów, mieli synów i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście każdy z nich miał swoją żonę, dzieci, właśnie ci synowie, prawda? Mamy więc taką jakby piramidkę, tak? I przyjmując takie, taką pokoleniową strukturę rodzinną, możemy powiedzieć, że no, te rodziny były od dawien dawna te rodziny były taką rzeczywistością, która pozwalała tym ludziom jakby zachować swoją tożsamość. Tak? Jakie były te rodziny? No to sięgnijcie państwo do na przykład Księgi Kronik. Ja czytałem Księgę Kronik przy drugim czy trzecim rozdziale musiałem zostawić te, to, co tam. Iść dalej, iść dalej. Bo jakiś tekst, żeby był. Bo tam jest genealogia. Jedna, druga, dziesiąta, dwudziesta, prawda? Zobaczcie, to są właśnie te rodziny, syn-ojcowie, synowie, yy, wnuki, prawnuki, pra, wda, wnuki, pra, pra, pra, pra, pra, i tak dalej. Zobaczcie, jakie dla nich to było ważne, tak? Czego właśnie znakiem jest Księga Kronik. I yy, taki był ten właśnie schemat i rozumiem zatem, czy tak wydaje się, że można to zrozumieć, że Oczywiście wszyscy członkowie tej rodziny czcili Boga takiego, jakim czcił go e, szejk, czyli e, no, ojciec, tej, głowa tej rodziny, prawda? E, przy czym, drodzy, pano, pa, drodzy państwo, zwróćcie uwagę, że jednak e, tych grup czczących różnych bogów w ówczesnym świecie było dużo. Jak to się więc stało, czy jak to się działo, że ktoś, kto był w danej rodzinie, nagle zaczyna czcić jakiegoś innego Boga. Ano działo się to w ten sposób, że ojciec syna miał prawo zagwarantowane w tamtej społeczności. Do tego, żeby nie być członkiem tego klanu, tych, tych powiedzmy tego jednego szejka, tylko żeby wyjść z tego klanu i stworzyć swój własny klan, swoją własną rodzinę, tak? gdzie on będzie szejkiem. I takich sytuacji było w ten czas bardzo dużo. Tak? I w ten czas zaczyna się liczenie, e, liczenie tej genealogii od tego właśnie człowieka, który wyszedł z rodziny tej jakiejś większej, wyszedł po to, żeby założyć swoją własną rodzinę. I tutaj, w tym miejscu, ten człowiek ma prawo wybrać sobie swojego Boga. Właśnie w tym miejscu ma prawo wybrać swojego Boga. Widzimy więc, że ta sytuacja pokazana w dwunastym rozdziale Księgi Rodzaju jest sytuacją, która jest zupełnie normalna, tak? zupełnie, zupełnie jasna w w ówczesnym świecie. Przy czym to sformułowanie ówczesny świat jest paskudnie nieostre, ale ja nie zamierzam nawet go precyzować, bo po pierwsze do niczego mi to nie jest potrzebne, a po drugie ten świat, o którym my mówimy, jest bardzo trwały. To dopiero po kwestiach związanych z czymś, co w cudzysłowie nazwijmy osiedleniem się Izraelitów, w Kananie dopiero mamy zmianę sposobu życia, sposobu rozumienia rodziny. A tak, jak oni byli koczownikami, no to to było przez 100, 200, 300, 500, 600, 800 lat. Tak samo, tak? Więc precyzowanie tego, jak to prawda, czasowo umieścić, no to trochę nie ma sensu, no bo to może być rok... 2040 przed Chrystusem i rok mniej więcej, nie wiem, tysięczny przed Chrystusem, tak? To wszystko jedno, bo to jest taki sam, taki sam rodzaj rodziny, tak? Więc nie będziemy tego precyzowali e, czasu e, tej, tej, tej, tej, tej sytuacji. Gdzieś czytałem nawet, że w XVIII, XIX wieku takie rodziny były jeszcze w dalszym ciągu badacze ówcześni, znaleźli w XIX wieku i na początku XX takie rodziny właśnie w na regionie Palestyny, wśród ówczesnych Arabów. Tak? Właśnie tak żyjące, czy, czy takie mające rodziny, które miały takie prawa. Tak? Więc jak Państwo widzicie, trochę trudno nam jest to datować, natomiast chodzi mi o sam mechanizm. Tak? I na tym mechanizmie tu się chcę skupić. Teraz widzimy więc, że w XII rozdziale Abraham, czy Abraham w ten czas jeszcze wybiera sobie Boga, tak? To jest wyraźnie powiedziane, że On wyszedł, prawda, ze swojej ziemi rodzinnej i z domu swojego Ojca. On się odłączył, no to biorąc pod uwagę te mechanizmy, to właśnie zrobił to, co powiedziałem, tak? Można by więc powiedzieć, że ten Bóg, to jest Bóg, którego On sobie wybrał. Nie, nie wiemy, czy to było tak, że On powiedział, dobrze, to ten Bóg będzie mój, tak? Czy to było tak, że najpierw Bóg powiedział: Słuchaj, to ja chcę być Twoim Bogiem, tak? i on dlatego wychodzi z tej swojej ziemi rodziny? Tego nie wiemy, tak? bo tego tu w tekście jest powiedziane, że wyjść z Twojej ziemi rodzinnej, ale zobaczcie Państwo, że to nie jest takie oczywiste, że to się. Znaczy, to może być komentarz tego, co on zrobił. Tak? Nie musi być stwierdzenie tego, co masz zrobić, Abramie, tylko może być to późniejszy komentarz, bo ten tekst jest dosyć późny. To może być komentarz do tego, co on zrobił. Tak? Że on po prostu odszedł, wyszedł z domu swojego ojca. Znamy tego ojca. Terach był ojcem Abraham, Nachora i Harana. Tak. Mamy tutaj. Czyli wiemy, jak się nazywała ta rodzina. Tak? Wiemy, co to była za rodzina. Abraham wyszedł. Stworzył swój własny klan, swoją własną rodzinę. Tu żeby miał dygresję i zapytajmy się, a skąd on wziął tego Boga? Tak? Skąd on wziął tego Boga? No więc to jest dobre pytanie, tak? To jest dobre pytanie. I tu naciśnijmy pedał hamulca. Dlaczego? Bo, bo najpierw musielibyśmy zadać pytanie, a jakiego on Boga wybrał? W 17. rozdziale mamy napisane, że Bóg się przedstawia i że jest Bóg Wszechmogący. Ale to sformułowanie o Bogu Wszechmogącym jest sformułowaniem z czasów, kiedy Izrael już był w Palestynie. tak? Więc to nie wiemy, prawdę mówiąc, jaki to Bóg przy Mojżeszu mamy troszkę więcej możliwości, bo pojawia nam się imię Boga. Mam nadzieję, że dzisiaj do tego dojdziemy. Pojawia nam się imię Boga. I my znamy tego Boga, znaczy znamy, pojawia się w inskrypcjach z Synaju staro, nie egipskie, tylko właśnie starohebrajskie, imię Jo lub Ja. tak? I wydaje się, że to jest jakieś właśnie poświadczone w jakichś archeologicznych odkryciach sformułowanie, które pokazuje nam, że o tego Boga, tak nazwali tego Boga, prawda? Natomiast w tym momencie, jak jesteśmy u Abrahama, to nie jesteśmy w stanie nazwać tego Boga, tak? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, a jak on się nazywa, a który to jest Bóg. Znaczy tekst nam to jakoś nie chce u... Ułatwić naszego poszukiwania. My tego po prostu nie wiemy, tak? Więc jaki to może być Bóg ówczesny, znaczy, który z Bogów ówczesnych? Przeprowadzając dyskusję tego pytania, można powiedzieć tak, to mógłby być któryś z Bogów Kanaanu, tak? Czy ktoś, kto podawał się za któregoś z Bogów Kanaanu. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że być może, tzn. widzimy coś takiego, zobaczcie Państwo, przynajmniej teraz skaczę po tekście Pisma Świętego, ale mam nadzieję, że nie zgubicie się za moimi skokami. Zobaczcie, jak Izraelici weszli już, przeszli przez Morze Czerwone, przeszli przez Jordan, weszli do ziemi Kanaan. Zobaczcie, że oni bardzo szybko zaczęli czcić Jachwę, w ten czas już miał on imię Jachwę, znaczy wcześniej nawet trochę, miał on imię Jachwę i zaczęli go czcić tak jak Boga Kanaanu. Tak? jak jednego z bogów Kanaanu. Jeżeli byśmy przyjęli, że tym, który się objawił, jest jeden z bogów Kanaanu, tak? czy Abraham sobie wybrał jednego z bogów Kanaanu, to zobaczcie, że można by na potwierdzenie tego powiedzieć, no proszę bardzo, w późniejszym czasie jego potomkowie bardzo szybko jakby zobaczyli, identyczność, tak? I bardzo szybko zaczęli czcić bardziej Jachwę jako Boga, jednego z Bogów Kanaanu. Co dla nich mogło być zupełnie normalną rzeczą? O tym też jeszcze, mam nadzieję, będziemy mówili. Ale, drodzy państwo, tego nie wiemy, tak? Ale już do Mojżesza, przepraszam, nie doszliśmy. Zaraz dojdziemy, zaraz dojdziemy do Mojżesza. Bo to, po no, pomalutku, no. Ja, ja wiem, że Państwo chcieliby od razu wszystko wiedzieć, no, ale cierpliwości, no, no pomału, no. Ale doszły, to pana, to się tak? <śmiech> <śmiech> zaraz, zaraz. Okej, okay, ja dyskutuję na razie, patrzę, co jest możliwe, prawda? I chcę państwu to pokazać, tak? Na razie dyskutuję, czyli pa patrzę, jakie są możliwości, bo można by zadać pytanie takie, a może to nie był któryś z bogów Kanaanu, tylko był to jeden z bogów yy, yy, yy, Babilonii, znaczy mezopotami, ale mezopotami tej starej Mezopotami, tak? Starej Mezopotamii, znaczy yy, yy, ja nie powiem, że u Sumerów, tak? Tylko troszkę później, tak? Znaczy w naszą, to bliżej nas, tak? No bo stamtąd pochodził... Dobra, ale jak oglądamy, drodzy państwo, na te na Pismo Święte i próbujemy szukać jakichś punktów odniesienia, jakichś obrazów Boga, który wzorowany byłby na bogach na bogach mezopotami, to nic nie znajdujemy. My w tekstach, jakbyśmy patrzyli, jakie są wpływy tekstów tekstów no starszych niż Pismo Święte na tekst Pisma Świętego, to mamy przede wszystkim teksty Babil nie Babilon, tylko Kananu. Tak? Oczywiście one są jakoś związane z Mezopotamią. My widzimy wierzenia Ludzi Mezopotamii, tak? Ale bogów Mezopotamii nie widzimy. Autorzy Pisma Świętego chcą nam na, za wszelką cenę wprowadzić w myśl, że, że jest, wyszliśmy z Egiptu, ale też nie mówią nam o bogach Egiptu. Zobaczcie. A my mamy na przykład psalmy, które pokazują nam Jahwe jako Baala, tak? Czy Jahwe tak jak Baala? przez psalm 110. Tak? Więc zobaczcie Państwo, że ten trop babiloński być może jest prawdziwy, ale na jego temat nic nie potrafimy powiedzieć. No i jest jeszcze trzecia możliwość, że to było rzeczywiście objawienie. Tak? Że Bóg przychodzi, jakiś Bóg, który się po prostu pojawił Abramowi i mówi, wyjdź z Twojej ziemi, jak chcę z Tobą układ zrobić. Ty wyjdź ze swojej ziemi, ja będę ci Bogiem, ty będziesz mnie czcił, po prostu bądź takim moim wyznawcą, tak? Być może to było, byłoby, tak? Na no, to by zresztą wskazywały te rozdziały 12, 15, 17, prawda, tego typu, tak? My tak naprawdę nie znamy tego Boga. Oczywiście, to, że jest zamieszczone w tekście Pisma Świętego wskazuje nam, że tu chodzi o Boga Jachwę. Prawda? No, no tak to by wyglądało, ale gdybyśmy chcieli odkryć, co jest jakby u samego początku, to zobaczcie, że autor tego tekstu, czy tych tekstów jest trochę powściągliwy. Tak? On nie chce nam tego powiedzieć. Może dlatego, że ten tekst jest trochę późniejszy niż Abraham, czy dużo późniejszy niż Abraham. tak? Przy czym, kiedykolwiek będziemy datowali ten tekst, to zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że on pokazuje sytuację nomadów, model życia rodzinnego nomadów, tak? kiedykolwiek był napisany. pokazuje jednak dobrze i pokazuje, że nastąpiło jakieś spotkanie między Bogiem a człowiekiem. No i ale pytanie gdzie tego nie wiemy i kto tego też nie wiemy nie wiemy bo tekst nam nie mówi tak tak ale zobaczmy że zobaczmy że znaczy, A może to był inny Bóg? No, mówię Państwu, że w tym momencie, także znaczy moja e, hipoteza, przy której ja, się najba, do której ja się najbardziej skłaniam, jest taka, że na razie na ten temat nic nie możemy powiedzieć. Tak? Że w tym momencie nic nie może, stwierdzamy tylko, to jest ktoś, kto się objawił, nastąpiła interakcja między e, tym kimś, a Abrahamem, czy Abrahamem, i z tej interakcji wyszło to, że on wyszedł, tak? że założył swój własny klan. Tak. No ktoś mu się objawił, tak, tak, tak. I że jest to... Znaczy, no jest to ktoś, no bo tu jest pewna interakcja między osobą, między osobą a osobą. Jeżeli bierzemy pod uwagę coś, co się nazywa przymierzem ówczesnym, co było zresztą spotykane bardzo często tam, no to to była umowa po prostu. Ja tobie daję to, ty mi dajesz to. Prawda? I jesteśmy stronami tej, tej umowy, Tak. Ciekawe pytanie, ale ja zwrócił uwagę, że on w ogóle tego pytania nie stawia. On po prostu ma spotkanie i idzie zgodnie z tym spotkaniem. My nic innego na ten temat nie możemy powiedzieć na podstawie tekstów. tak? I właśnie do tego Państwu chcę podkreślić. Spotkanie to jest jedna rzecz, którą chcę podkreślić. tak? No, spotkanie jest tutaj, no bo tekst nam pokazuje, że to jest spotkanie. Bo Bóg do niego powiedział wyjdź, a on powiedział idę. To jest spod, efekt spotkania. Znaczy to jest spotkanie. No bo jak można się spotkać inaczej? Jeżeli my rozmawiamy ze sobą, no rozmowa jest spotkaniem, tak? Jest jakimś elementem spotkania, no to ja, ja nie wiem jak tutaj to nazwać inaczej. Ale chcę Państwu pod, pod, podkreślić, tak? Że Gdybyśmy chcieli teraz wziąć Abrahama jako przykład człowieka, który jest monoteistą, tak? Czyli tym, kto stwierdza, że jest jeden, jedyny Bóg w ogóle ze wszystkich Bogów, nie ma innych Bogów, to w tym momencie nie możemy tego zrobić. No, o, do tego dążę, tak? To po prostu stajemy w sytuacji, w której widzimy coś, jakieś właśnie interakcji między osobą Boga i Abrahamem i tyle możemy powiedzieć. I nic więcej nie możemy powiedzieć. Po prostu. Czyli, drodzy Państwo, zobaczcie, że my szukając objawienia się Pana Boga, zwróćcie uwagę, że już na samym początku, na samym początku tylko dlatego, że ja tak ustawiłem ten, te, te, te, te nasze tutaj kolejność różnych wykładów, otrzymujemy, że ten monoteizm to nie jest coś takiego, co my dostajemy od razu. Pytanie, tylko głośno. Tak, tak. tak. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. yy, powiem tak, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ja powiedziałem Można by to sprawdzić przez bo powiedziałem że to nie jest monoteizm, ale też nie powiedziałem, że to jest politeizm, prawda? Ja tego nie powiedziałem, bo no bo co to jest? Yy, ja wolałbym nie mówić, co to jest, dlatego że w którymś momencie w tekstach kościelnych na początku XX wieku był pewien temat, te, termin, który bardzo pasuje do tego, co ja teraz mówię. Został powiedziane, że to jest herezja. Więc ja nie chciałbym wchodzić w herezję tutaj więc zostawmy kwestię na razie na boku. Ale wracając do tego pytania pani o, o politeizm, tak? I że to, nie, to nie był politeizm. To nie, było, nie był monoteizm. Co to było? Ja bym się w tym momencie, nie tylko, że że nie chciałbym stracić intencji na nauczanie, prawda, i zostać herezjarchą jakiejś, ja bym na razie wstrzymał. Dlaczego? Bo tak naprawdę dane, które bym posiadamy te dane są zbyt skąpe. Żeby cokolwiek powiedzieć. Wiemy tylko, że to był Bóg Abrahama. Tylko tyle wiemy. Tak? Tu stajemy przed tym, tą, tą sytuacją. I więcej nam tekst nic nie mówi. Tak? A pamiętajcie państwo, że bibliści się trzymają tekstu bardzo mocno, kurczowo. Dobra, idźmy dalej. Tylko teraz. nawiązując do tego pytania o politeizmie tam pani. Zobaczcie, drodzy państwo, że mamy rozdział 20, nie 24, tylko rozdział 22. Górę Moria. Tak? Górę Moria. Czyli pamiętacie państwo, no ja nie będę tutaj wszystko przedstawiał, całego tekstu. To jest ten moment, kiedy Pan Bóg, jak pismo święte mówi, wystawił Abrahama na próbę. Abrahama na próbę. Na czym polega to złożenie ofiary z syna? Znowuż sięgnijmy do ówczesnego sposobu myślenia. Tak? W tejże rodzinie tak, mamy coś takiego, że każdy członek tej rodziny jest dla ojca, dla szejka bardzo ważny. E, I... E, on stanowi, ten syn, syn, syna, syna, syna i tak dalej, i tak dalej, stanowi kogoś, stanowi dla tego ojca jakąś wartą, wielką wartość. To jest ktoś, kto będzie umacniał tą rodzinę, kto, kto tworzy tę rodzinę dalej i tak dalej, i tak dalej. To można by to pokazywać, że to jest bardzo ktoś bliski, bardzo ktoś, ten syn pierworodny, czy jak w ogóle syn, ktoś bardzo cenny. No bo jeżeli ja mam tylko piętnastu synów, to co ja jestem w stanie wywalczyć z tym szejkiem od tamtej strony, który ma 50 synów? No co ja ile mam szabel, prawda? A to do tego się też sprowadzało na tych stepach, prawda, koczowników i tak dalej. No jest cenny dla mnie jest ten każdy człowiek. Ale jeżeli ten człowiek jest dla mnie cenny, to zobaczcie, że pojawiała się zwłaszcza w społeczeństwie rolniczym. Rolniczym, czyli tym społeczeństwie które jest właściwe dla tego momentu, kiedy Izraelici już weszli do Kanaanu i są już rolnikami. Taki moment, że jest w aktach kultu, ja posługuję się taką filozofią, czy taką zasadą do ud des. Daję, abyś dał. Panie Boże, ja Tobie daję coś cennego, a Ty mi daj coś równie cennego, tak? Wielokrotnie mamy w tekstach pozabiblijnych i w kilku tekstach biblijnych powiedziane, że jakiś ktoś, zasiadca jakiś, ktoś, to tworzył miasto, zbudował to miasto na pierworodnym swoim synu. Co to znaczy? To znaczy, że on jako ofiarę Bogu z prośbą o to, żeby ten Bóg dał mi błogosławieństwo dla tego miasta, ja poświęcam Tobie, Boże, coś, co mam najcenniejszego. To znaczy mojego pierworonnego syna. tak? Zobaczcie więc, drodzy panowie, no co ja plotę? Zobaczcie więc, drodzy państwo, przepraszam, jak pamiętacie, ja mam e, wykłady z klerkami, więc e, tam są sami panowie. Czyli bardzo państwa przepraszam. E, mamy, drodzy państwo, mamy, drodzy państwo, zatem e, sytuację, w którym Bóg żąda od Abrahama, dokonania, te, podania mu tego, oddania Bogu, tego, co jest najbardziej dla Niego cenne. tak I chyba tę kwestię należy postawić jakby na pierwszym miejscu. tak I yy, yy, można by powiedzieć, że Bóg żąda od Niego tego, co chcą bogowie Kanaanu. To kiedy ten tekst był napisany? Nie wiem. To znaczy widzimy sytuację, która jest właściwa dla sytuacji rolników, tak? Już dla tej sytuacji, no właśnie takiego, tego do ud dają abyś dał, tak? Co tu przy okazji, drodzy państwo, wam pokazuje, że jesteśmy w sytuacji, kiedy próbujemy czytać tekst Pisma Świętego, jesteśmy w sytuacji, która nam się... Trochę historia, tak zresztą ja mówiłem w, poprzednim razem na poprzednim spotkaniu, trochę nam się historia jakoś tak wymyka. Znaczy nie mamy dużo danych, które pozwoliłyby nam precyzyjnie określić, z którego momentu, po, w którym momencie pojawia się ten tekst. tak? My odkrywamy jakby te środowisko tego tekstu po pewnych znakach tego tekstu. A, ale czy mamy rację? Tego nie wiem, tak? I dlatego to, na co zwracam uwagę, to jest sens tego tekstu, a nie to, kiedy on był napisany. Tak? I w sensie tego tekstu widzimy w tym 22 rozdziale widzimy podkreślenie wiary Abrahama. Tak? Abraham uwierzył Panu Bogu, przecież poprzednio mu powiedział Pan Bóg, że z tego syna będziesz miał ogromne potomstwo. A potem mówi, zabij tego syna. Co stawia Abrahama w sytuacji, w której on ma uwierzyć Panu Bogu wbrew logice ludzkiej, tak? Bóg mówi, ja Ci, Izaaka, dam potomstwo. No i Abraham uwierzył. I to poczytano mu za sprawiedliwość. Chociaż po drodze Pan Bóg mówi, a teraz nie oddaj tego syna. On, Abraham, mógł, Abraham mógł powiedzieć, że Panie Boże, ale miało być potomstwo. Gdzie to potomstwo, prawda? Znaczy nic, w ogóle nic nie mówi. Co świadczy o tym, że głównym celem tego tekstu nie jest powiedziane nam, że on, czy ten ołtarz był złożony z 15 kamieni, czy dwudziestu kamieni, czy on był wysoki, niski, nie było to istotne, czy nóż był ostry, czy nie był ostry, czy był z drewna, czy tego z metalu, czy był z kamienia. To nie jest ważne dla autora. Co jest dla autora ważna? Ta wiara Abrama, tak? Dlaczego ją podkreślam? Dlatego, drodzy Państwo, że zobaczcie, że to musi być, że to spotkanie Abrahama z Bogiem musi być interakcją, tak? Musi być spotkaniem, bo tylko moment, kiedy ja staję przed człowiekiem i on mi coś obiecuje, daje mi możliwość zawierzenia temu tej obietnicy. Tak? Podkreślam zatem, słowo spotkanie. Dobrze, ponieważ czas mi mija, a ja mam jeszcze tyle przed sobą, więc pozwólcie państwo, ja będę teraz przerzucał, przerzucał te tutaj rozdziały. Nie interesują mnie tutaj te rzeczy, tak, to też mnie nie interesuje. Jestem już pod, prawie pod koniec, pod koniec księgi rodzaju. Mianowicie, Drodzy Państwo, mamy coś takiego. Jesteśmy przy Jakubie. tak? Ja opuszczam Izaaka, dlatego że Izaak jest słabo przedstawiony w Księdze Rodzaju. Mamy Jakuba. Jakub prawda, odchodzi już od swojego, swojego teścia. Który, no, pomijając co on tam zrobił z tym teściem z teściem nie zawsze się najlepiej żyje więc dla labanem też się nie najlepiej żyło no nieważne zobaczcie Państwo, że na przykład ja rzucam przykładowo jest taki tekścik to jest 20, 31 rozdział wersety powiedzmy 51 zacznę czytać i rzekł jeszcze Laban do Jakuba ten oto pagórek z kamieni i ta stella, którą stanowiłem jako świadectwo zgody między mną a tobą, będą świadectwem, że ani ja nie będę szukał, e, będę szedł obok tego pagórka do ciebie, ani ty nie będziesz szekł obok tego pagórka lub steli do mnie w złym zamiarze. Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg ich przodków, niech będzie naszym sędzią. Tak? Zobaczcie, co tu jest powiedziane. Bóg naszych przodków. I to sformułowanie pojawia się wielokrotnie w tekście Pisma Świętego. I stąd właśnie tytuł dzisiejszego rozdziału, tak? To jest Bóg Ojców, Bóg Przodków, tak? Ciekawe, że to jest Bóg Abrahama i Nachora. Ale to mówi Laban, tak? Czyli nie Abraham. I nie Jakub, tak? I Mamy tu, drodzy państwo, potem, czyli, czyli mamy coś takiego, że w rodzinie Abrahama istnieje coś takiego jak kult Boga przodków. I zwróćcie uwagę, że ten kult Boga że ten Bóg nie ma imienia. To jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, jak potem będzie nam tutaj mówione. To nie jest Bóg, który jest znany z imienia. Ciekawe to jest, dlaczego to nie jest Bóg danymi, ale patrz punkt wyżej, znaczy pokazywałem, że po prostu to my stajemy w dosyć trudnej sytuacji, nie potrafimy tego powiedzieć, tak? bo nie, nie mamy danych. Po prostu nie mamy danych w tym momencie. Jest to Bóg naszych ojców, Bóg naszych przodków, Bóg Abrahama, Bóg Jakuba i Bóg Izaaka. Ale, drodzy Państwo, yy, zobaczmy co się dzieje właśnie w tym momencie, kiedy Jakub, wracając do swojego brata Ezawa, bo przecież uciekł od Ezawa, teraz wraca, co się dzieje nad tym podokiem Jabłok? Pamiętacie państwo? Ta walka Jakuba z aniołem, tak? No i tu, przepraszam, trochę się zatrzymam jednak na tym tekście. E... Mianowicie, yy, przepraszam, yy, gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu słońca, do wschodu jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wwichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł, puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Ten czas tam, yy, tamten go zapytał, jakie masz imię? On rzekł, Jakub, odtąd nie będziesz się zwał Jakub, ale Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub zapytał, powiedz mi, proszę Cię, jakie jest Twoje imię? Ale on odpowiedział, czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił mu na tym miejscu. Bardzo ciekawy tekst, drodzy Państwo. Bardzo ciekawy tekst. Dlaczego? No, bo potwierdza trochę hipotezę, którą próbowałem Państwu tu wcisnąć. Znaczy po prostu powiedzieć, że nie wiemy, tak? I to, że Bóg nie chce się przedstawić, tak? Nie chce powiedzieć swojego imienia. Nie chce powiedzieć, kim jest. Pamiętajcie Państwo, Mamy księdze, w księdze sędziów. Mamy podobną sytuację. Mianowicie, czy ja zdążę tutaj to zrobić, prawdopodobnie. Mianowicie mamy Gedeona. Gedeon, powołanie Gedeona. Gdzie tu jest Gedeon? B -b -b -b -b teraz nie znajdę. Widzicie? To jest tak, jak będę szukał tak na szybko. E, tam jest e, Gedeon e, próbuje... E, Gedeon jest tutaj powołany. E, staje przed nim anioł Boży, tak? I on pyta, jakie jest twoje imię? A Anioł Boży mówi, dlaczego pytasz mi o mnie? To jest to samo pytanie. Ono jest tajemnicze. Tak? Ono jest tajemnicą. No i mamy więc sytuacje, w których na wyraźne pytanie człowieka, kto ty jesteś, Bóg, odpowie... Bóg nie, odpo... nie odpowiada, albo tak jak Gedeonowi odpowiada, nie odpowiem ci, tak? Nie podaje ci imienia. Słucham? To znaczy, tak, tak, ale to no, mamy tutaj w tym w 23 rozdziale Księgi Rodzaju, że walczyłeś z Bogiem, tak? Ja powiedziałem jak w 33, przepraszam, 20, przepraszam, tak, tak, tak. Przy czym tutaj jest taka kwestia, oczywiście, że Gdybyśmy literalnie do tego podeszli, nie wiemy, czy, to jest czy jest, walczył z Bogiem, tak? Ale w tekście jest napisane, że walczyłeś z Bogiem, tak? Czy w tym momencie, czy nie w tym. tego nie wiemy, tak? Ale pytanie jest o imię, tak? Tego, tego kogoś, tak? Nie znamy tego imienia. Tak? Nie znamy tego imienia. Możemy więc, drodzy Państwo, pokazać, że Bóg się chowa. Znaczy Bóg nie chce pokazać, kim jest. Albo może powiedzieć, no pokazałem się wam takim, jakim jestem, na razie wam to wystarczy. Pokazałem się jako kto? Jako Bóg ojców. Wystarczy. Tak? I Bóg nie chce nic więcej powiedzieć. Dziwne to jest, drodzy państwo, ale możemy zastanawiać się, pozwólcie pójdę w wodze fantazji, czy pójdę jakby krok dalej, wychodząc poza tok naszego wykładu. I zobaczcie, drodzy Państwo, że można by powiedzieć, że jak tak spoglądamy na całe objawienie się Pana Boga, to właściwie to kim jest Bóg? My o Nim bardzo dużo możemy powiedzieć, ale po całym tym wykładzie, który zrobimy, prawda, poznaniu tego Boga, My powiemy, dużo wiemy o Bogu, tak? Ale jedynym objawieniem Boga, które wiemy, że jest na pewno i tam pokazał się Bóg w jakiś sposób, to jest Jezus Chrystus, tak? Nic więcej nie potrafimy powiedzieć. I Bóg jest większy od tego wszystkiego, co potrafi im powiedzieć, tak? I może dlatego Bóg nie chce się e, ujawniać, tak? Dlatego, że, że zdaję sobie sprawę, że to jest jeszcze o wiele więcej mógłby nam powiedzieć, o wiele więcej mógłby nam dać, tak? Pełnie udał nam w Jezusie Chrystusie. Ale my zdajemy sobie sprawę, że to jest ta, to, co Bóg nam chciał pokazać, a nie to, kim jest. Tak? I zobaczcie, drodzy Państwo, że być może tak na to spoglądając, przy czym to, jak widzicie, to jest wniosek teologiczny zupełnie poza naszym tutaj tokiem myślenia. Zobaczcie, że to jest coś, co mogłoby ewentualnie wytłumaczyć nam o, o właśnie to, że Bóg nie chce w ogóle... Czemu pytasz mnie o imię? Pobłogosławiłem Cię. i spokoju. Jakub utykając we schodzącym słońcu, widać jak idzie we schodzącym słońcu, utykając na tę nogę, prawda? Zobaczcie, że Bóg staje się, pokazuje nam jakby od razu, że jest tajemnicą, tak? że jest kimś, kto jest nieodgadniony. Na tyle możemy go poznać, na ile on będzie chciał się nam pokazać. Stajemy zatem przed tajemnicą i rozumiemy, drodzy państwo, dlaczego Sobór Watykański II w Dei Weirbum zaczyna od sformułowania spodobało się Bogu objawić się człowiekowi. Tak zaczyna, no, bo, bo my nie wiemy, tak? Wiemy tylko, że on to zrobił, wiemy, że przyszedł, tak? Jak państwo staniemy przed nim, to zapytajmy o to, prawda? Bo to będzie najlepszy sposób, żeby, żeby zapytać, yy, prawda, o, o te kwestie, tak? No dobra, Bóg naszych ojców, Bóg yy, Abrahama, Izaka i Jakuba, i im to wystarczyło, tak? Im to wysta Nie wiemy jaki był kult tego Boga e, naszych ojców. W m, tekście nam pokazane jest, że oni stawiają stelle, czyli wiecie, kamienie, takie kamienne. One mogą tablice, one mogły być rzeźbione, ale mogły być e, z jakąś inskrypcją czy z czym, ale stały te tablice, prawda? Stały tablice e, na znak, na świadectwo. My wiemy, że na porządku dziennym jest ofiara z zwierząt, z baranka na przykład, prawda? Ale to jest rytuał kananejski, czy w ogóle ówczesny rytuał tamtych ludzi. No, to nam nic nie wyróżnia. Jedyną rzeczą, która mogłaby dla nas być czymś ciekawym jest ofiara Melchizedeka, tak? Ale to nie Abraham ją składa. Prawda? I tam jest bardzo ciekawe powiedziane, że to jest to... A ponieważ Belchizek był, był kapłanem Boga Najwyższego, w Sformanie, w Boga Najwyższego jest właściwe dla Daniela i tekstów hellenistycznych. Więc trudno nam tutaj powiedzieć, co to jest. Przy czym ofiary tak zwane bibacyjne, od bi bo, bibere pici po łacinie, czyli ofiary z płynów, tak? z wina z oliwy były znane również. Ofiary z chleba były w tamtym czasie znane również. Znaczy nie mamy nic, co by było wyróżniającego w tym momencie. tak? Kwestia Melchisedeka jest, jest kwestią w ogóle bardzo ciekawą, ale trochę w innym kontekście. Tak? Kapłaństwa tutaj. Ale to nie, nie ten moment, jakby nie ten wykład tutaj, można by wpisać kolejny wykład na naszą listę do przyszłej pięciolatki, prawda, co, gdzie będziemy, to może w, w, za 2030 tam którymś roku, może zrobimy to kolejny wykład o, o prawda, to jest z teologii, tak. Zobaczmy, drodzy Państwo, no, chcę was wprowadzić w zakłopotanie, tak, znaczy chcę was właśnie wprowadzić w to, że trochę jesteśmy jak dzieci we mgle, znaczy wiemy, tak, ale wiemy też, że Bóg się chce objawić, to znaczy, nie podać od razu wszystko naraz, tylko się po prostu objawić. No dobrze. Ale żeby was z tym nie zostawiać, tak? To sięgnijmy do trzeciego rozdziału księgi wyjścia. Dobrze? Tak po prostu sięgnijmy, tak może nam tutaj coś pomoże, a czy na pewno pomoże. E, państwo znacie ten o, tekst bardzo dobrze. E, mamy e, osobę o imieniu egipskim, Moisis, tak? I on staje się, ten Mojże staje się jednym z największych przywódców Izraelitów. Ma imię egipskie i jest człowiekiem, który jest największym z Izraelitów. To jest w ogóle taki paradoks dla, dla Żydów tutaj, bo to przecież ktoś właśnie no, ma jakieś... Dlatego nie musi to wytłumaczyć, dlaczego on ma imię egipskie, a nie, nie jakieś tam inne. No dobrze. I pamiętamy, że po różnych perypetiach jest na pustyni, na synaju, no i staje wobec dziwnego zjawiska. Krzew spala, pali się, ale się nie spala. Podchodzi, pamiętacie, słyszy słowa, zdejm swoje sandały, bo ziemia, miejsce, na którym stoi, jest ziemią świętą. I to jest 3, 5 w tej chwili przeczytałem. I 3-6. Powiedział jeszcze Pan, ja Bogiem Ojca Twojego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. W tym momencie jest to przedstawienie się Boga, tak? Bóg się po prostu przedstawia. Jestem Bogiem Twoich ojców. No więc Mojżesz zasłonił twarz, yy, zasłonił twarz, bo się bał zwrócić o y, oczu na Pana Boga i Pan Bóg mówi, oto przeto teraz, posyłam Cię do Faraona, wyprowadź mój lud z Egiptu. Kimże ja jestem, Panie Boże, żebym miał pójść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? Ja będę z Tobą. Ja, ja cię posyłam, tak? To ja tu jestem tym, który ma y, autorytet. Ty jesteś moim Haroldem, a nie tym, który ma jakoś mieć władzę czy coś. To ja cię posyłam, tak? Mojżesz powiedział, o to pójdę do Izraelitów, powiem. Bóg naszych ojców objawił się wam. Posłał mnie do was. Ale gdy oni zapytają, jakie jest twoje imię, to co mam im powiedzieć? I tu jest ten moment, drodzy Państwo, w którym mamy objawienie się imienia Bożego, z którym jest jak zwykle oczywiście kłopot, prawda? Dlaczego? Bo tek, czytam tekst, który mam przed sobą. Jestem, który jestem. To jest złe tłumaczenie. Znaczy, a jakieś dobre tłumaczenie? Nie ma dobrego tłumaczenia. Dlaczego? Yy, drodzy Państwo, ten, to, ta wypowiedź, która znajduje się w 3.14 Księgi Wyjścia jest złożona z jednego zaimka względnego, który, tak? I z dwóch identycznych imię słowów. Echie. To brzmi Echie, Asher, Echie. Co byśmy przetłumaczyli na polski? Będący, który będący. Koniec rzędem temu, to powiem mi, co to znaczy. Znaczy, ja oczywiście wiem, czego się należy domyślać, prawda, tu w tym momencie, ale zobaczcie, że to sformułowanie jest sformułowaniem bardzo nieprecyzyjnym, tak? Albo sformułowaniem, które nakazuje pomyśl, zastanów się, tak? Echie, asher, echie. Będący, który będący. Na domię złego my mamy jeszcze kłopot z językiem hebrajskim. Mianowicie w języku hebrajskim mamy, drodzy Państwo, taki, taką konstrukcję języka. Mówię o języku hebrajskim starożytnym, tak? Mamy taką konstrukcję języka, w, nie ma, w którym nie ma czasów. Nie ma czasów. Są czasowniki, ale one nie są w czasie, teraźniejszym, przyszłym, przeszłym, tak? Tylko one są albo dokonane, albo niedokonane i one są przepraszam w aspekcie. A to w aspekcie takim normalnym, a to w aspekcie przyczynowym, a to w aspekcie intensywnym, a to w in, aspekcie już starczy. E, są w formie czynnej i biernej. tak, I nic ząb nie ma czasów. To jak oni przedstawiają czas przeszły, no jako formę dokonaną czasownika. Tak? To już się stało. Jak przedstawiają czas przyszły jako formę niedokonaną czasownika. No chyba, że ktoś jest prorokiem i mówi o przyszłości w kategoriach przeszłości. Rozumiecie tłumaczy Pisma Świętego? Chylę czoła przed wszystkimi tłumaczami. tak? Bo czasem procy izraelscy używają futurum propheticum, który mówią o przyszłości używając form dokonanych czasowników, tak? Nie ma zatem w języku hebrajskim nie ma zatem czasów, tak? Nie można powiedzieć ja jestem. Nie da rady tak powiedzieć. Yy, znaczy nie, może da, dać raczej to da, tylko że to będzie gramatycznie nie, nie, nie. Jakoś no nie, nie. Jeżeli Bóg na przykład mówi ja jestem królem, to mówi zaimek, tak? Ja, ani i rzeczownik Melech. Ani Melech. Co my rozumiemy? Ja jestem królem. Ale tam nie ma sformułowania jestem. Tak? Nie ma tego, tego ważnego. W naszym języku polskim tego ważnego elementu tego czasownika złożonego, to się Hanna prezydowała, prawda? Umienia, co? Nie. Ja? Tak. Podobnie jak w rosyjskim, tak. Ja? Swiastczymnik, da. O, Karol, o, oczywiście. <grystanie> Zobaczcie państwo i teraz, co to znaczy, że w języku, w którym nie ma czasów, ktoś użył Imię słowu czasownika być, imię słowu, zresztą dwa razy, będący, który będący. Co by to można było znaczyć? Co, czy co, co? Nie, ona, ona nie ma żadnej formy. Mieli imię słowy, tak, imię słowy mieli. I tu jest zresztą imię słów czynny. Tak? Więc w związku z tym to czy no, no jest taka forma czasownikowa. I drodzy Państwo, no co to by znaczyło? Tak? No niektórzy domyślają się, że autor chciał powiedzieć o istniejącym istnieniu. Przy czym to sformułowanie, które ja teraz użyłem, to jest sformułowanie właściwe dla tej filozofii Arystotelesa która pojawia się w trzecim, czwartym wieku, czwartym, czwartym wieku przed Chrystusem, tak? A my mówimy o rzeczywistości 1300 lat wcześniejszej. No więc oni nie mogli tak tego zrozumieć, tylko że ja teraz to mówię po to, żebyśmy to zrozumieli. O co chodzi? Jeżeli mów, używam imię słowu w tym momencie, to pokazuje, że, jest, że ten, kto to mówi, po prostu trwa, istnieje, tak? Odwieczne na wieczne, po prostu on ma prawdziwe. To jest to, co potem, właśnie, filozofowie chrześcijańscy, jak wzięli ten trzeci rozdział, czternasty werset księgi wyjścia, wzięli filozofię Arystotelesa, to powiedzieli: Proszę bardzo, to jest, o proszę, już, już przed Arystotelesem to było w Piśmie Świętym, że Pan Bóg jest istniejącym istnieniem. No tak, tylko, że to jest anachronizm. Tak? Znaczy, to jest użycie języka, który jest ileś tam później, po to, żeby określić, ale nie potrafimy nic innego powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć, tak. tak, tak. To jest kolejny punkt, który jakby wpisujemy na tę listę, nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Tak? Przy czym, no trochę trzeba by nam wrócić teraz jednak do Izraelitów w tamtym czasie coś około Mojżesza. Co oni przez to rozumieli, jak oni jeszcze Arystotelesa nie studiowali? Tak. Drodzy Państwo, no to co oni mogliby rozumieć? Że ten ktoś jest, tak? Że on po prostu jest. Ale w tamtym czasie nie istniała kategoria absolutnego istnienia. To jest znowuż element języka izraelskiego, żydowskiego, tego starożytnego języka, gdzie... Język w znaczeniu na poziomie tego, co on określa, tak, związany jest z czynnościami. Czyli, żeby coś było, to musi się ruszać. Znaczy, musimy widzieć, że to coś, co ma istnieć, no przejawia swoje istnienie, tak. Konsekwencją takiego postawienia sprawy jest to, że Człowiek, który śpi, nic nie robi. Więc jak wygląda sen? Jest podobny do śmierci. Bo jak człowiek umarł, to też nic nie robi. To on istnieje, czy nie istnieje? No według tamtych sposobów istnienia, myślenia, on nie istnieje. Tak? Ale tak w śmierci, jak i w... już nie. Tak? On się po prostu nie rusza. Tak? On nic nie mówi. On nic nie robi. Wszystkie elementy tego języka, starożnego myślenia tych ludzi w tym języku było związane z czynnością. No więc jeżeli mówimy, że Bóg jest, to nie chodzi nam o istnieje w ogóle, tylko istnienie, które się jakoś ma pokazać. tak? To istnienie musi być widoczne w czynie. Ono musi być widoczne w działaniu. Nie znali, zupełnie, absolutnie. Dlatego Eliasz na górze Karmel drwi sobie z, proroku, z boga Baala. Kiedy pamiętacie, jest to, to walka z prokami Baala, czy w ogóle z kultem Baala, mówi: Gufujcie głośniej, może on śpi. Tak? A to znaczyło, nic nie dacie rady, bo on nie istnieje nie przejawia w żaden sposób swojego istnienia. Nic nie robi. Powiedział, Jachwę, czy ty istniełeś? Łobudu spadł, ogień, strawił, wszystko, prawda? Od razu widać, kto jest Bogiem, tak? Od razu widać, to naprawdę istnieje. Ale to dopiero będzie przy górze karmne. Poczekajcie teraz państwo, nie tak szybko. Na jesteśmy w 14 wersecie trzeciego rozdziału wyjścia. Zobaczcie zatem, że teraz ten, kto... Chce, znaczy Bóg, tak? Który chce nam powiedzieć o sobie, mówi nam, że on jest, tak? Że on istnieje. Ale teraz to istnienie musi być pokazane w czynie. Gdzie ten czyn? Wyciągnij rękę nad wody, rozstąpią się wody, przejdziecie w słuchym łożyskiem, jak to jest powiedziane w piśmie, łożyskiem morza, tak? Oni przeszli. To znaczy, że Bóg istnieje. Czyli zobaczcie Państwo, że od spotkania, przeszliśmy teraz dość płynnie, jak widzicie, chociaż to no trochę czasu minęło. Przeszliśmy, drodzy Państwo, do czynu. To Znaczy, pokazany jest Bóg w tym tekście, czy w tych tekstach, bo to jest trzeci rozdział, otwiera ten całe kwestie przejścia, wyjścia, tak pokazuje nam, że Bóg jest Bogiem czynu. Ale jakiego czynu? Wyzwolenia. Czynu, który polega na tym, żeby ludziom dać wolność. Żeby dać ludziom możliwość realizacji swoich celów. tak? Rozwoju tego człowieka. I zobaczcie, że Bóg w takim razie jest po stronie tego człowieka, tak? I Bóg się po prostu pojawia nam w tym momencie jako ktoś, tenże Bóg, który nazywa siebie Echie, Asher, Echie, jest kimś, kto, kto jest z człowiekiem, ale jest człowiekiem jako pewna siła, jako pewna moc, jako pewien no, gwarant no, dokonania wydarzeń. I to wydarzenie jest, drodzy Państwo, wydarzeniem, które oddziałowuje, zobaczcie, na potrzeby tego człowieka. Tak jak Bóg przychodząc do człowieka, objawiając się człowiekowi, dotyka tego punktu, który jest dla człowieka ważny, który jest dla człowieka czasem bolesny, czasem Trudny, no, jakiś, no, dla Abrahama takim momentem, gdzie Bóg przychodzi, dotyka tego, jest to, że on nie miał syna. Prawda? I mówi, Abrahamie, ja ci chcę dać ziemię i syna. To ziemię, to jest, zobaczcie, drodzy Państwo, znowuż przejaw myślenia rolników, kiedy byli rolnikami w Kanaanie. Więc kiedy ten tekst powstał? Rozumiecie Państwo, dlaczego ja mam kłopoty tutaj w tym miejscu? Natomiast jest pytanie, Bóg, przychodząc do Abrahama, mówi mu, ja ci dam syna, a ty bądź moim wyznawcą. Tak? Ja będę to twoim Bogiem. A co robi z Izraelitami przy wyjściu z Egiptu? Mówi, będziecie wolni. Tak? Ja was wyprowadzę. Czyli zobaczcie, że Bóg dokładnie, dokładnie, co do mechanizmu, jakby algorytmu, robi dokładnie to, co zrobił Abrahamem. Przy czym z Izraelitami trochę, trochę trudniej mu wyszło, bo oni przeszli przez to Morze Czerwone, za nimi może, przed nimi pustynia. No, jesteście wolni, tak? No ale, ale Ale co dalej? Tak? I zobaczcie, potrzebna jest ta pustynia, żeby ludzie zaczęli Panu Bogu wierzyć. Potem, potem, potem, potem księga powtórnego prawa powie: No, zobacz jak ci się wiodło. Nie zdarł się Twój but, Twoje ubranie się nie przedarło. Miałeś wodę, miałeś jedzenie no to uznaj, że Jachwę jest Bogiem. Tak? Czyli zobaczcie, że Bóg się pojawia wchodząc jakby w życie człowieka i powiedzieć, patrz, tu cię boli? Tak, to ja ci tu pomagam. O, o tu cię boli? Tak, to ja do ciebie przychodzę. O, proszę bardzo, tak? Bóg, zobaczcie, wchodzi w dialog. Tam było spotkanie. Tu jest bardzo ważne słowo dialog, tak? Dialog i czyn. Czyli zobaczcie, drodzy państwo, jesteśmy tutaj w sytuacji, w której Bóg naszych ojców, czyli Bóg, który ma autorytet, którego znamy, dlatego, że mój ojciec e, e, e, czcił tego Boga, on staje się Bogiem moim, Bogiem mojego wyzwolenia. tak? Czyli zobaczcie, że w sumie Bogiem bliższym. Tak? Bogiem, który staje się Bogiem e, no, osobistym. To On do mnie przychodzi, To On ze mnie zdejmuje jarzmo niewoli. To ja jestem człowiekiem wolnym. Chcę bardzo podkreślić tę osobistość, czy, czy odniesienie indywidualne Pana Boga. Tak? Izraelici to dobrze zrobili, zrozumieli. Zobaczcie, drodzy państwo, że podczas tej kolacji którą później, później, już po wiekach, no dzisiaj również, spożywają Izraelci w we wspomnienie Paschy, tak, to jest ta kolacja ta sederowa, prawda, ona jest uobecnieniem wyjścia Izraelitów z Egiptu. Ten człowiek, który siedzi przy tej kolacji, tak jakby wychodził, no, on po prostu jest w tej samym momencie, jak tamci, którzy wyszli z Egiptu. Odtwarzamy dokładnie wszystko, tak, i teraz każdy może powiedzieć, tak, to jest mój Bóg, który właśnie mnie wyprowadził z Izrael. Mnie Izraite, wyprowadził z ziemi egipskiej, z dom woli. To jest mój Bóg. Tak, Ja dochodzę do mojego Boga. I widzimy, drodzy Państwo, zatem pewne przejście. tak? Pewne przejście między Bogiem Ojców, czyli Bogiem, który jest no, może mi mało znany, tak? Ja Czego? Dlatego, że tak ojciec robił. A teraz przychodzimy do Boga wyzwolenia. Boga, który jest indywidualny. Podchodzi do człowieka bezpośrednio. Tak? Dobrze. Yy... Mamy ewolucję. A może jak ktoś nie lubi słowa ewolucja, bo są tacy, którzy nie lubią słowa ewolucja i innych też słów takich różnych nie lubią, to, drodzy Państwo, powiedzmy sobie tak. Bóg się objawia. Tak? i dlatego tematem naszego spotkania jest objawienie. Ale zwróćcie uwagę to, co mówiłem na poprzednim naszym spotkaniu. Bóg się nie objawia od razu. Bóg się objawia po kolei, tak, krok za krokiem. A przynajmniej taki obraz objawienia pokazany jest nam w Piśmie Świętym. Bóg się nam objawia, przychodzi do człowieka. Dobrze, jeszcze chwila, żebyśmy mogli jedną rzecz tutaj, którą ja zasygnalizowałem co jest z tym Bogiem ja lub jo, tak? No bo tego słowa tu wychodzi nam, że istnieje Jahwe, tak? mamy, yy, mamy takie imię, Jahwe, tak? Wreszcie jakieś imię się pojawiło. Yy, drodzy Państwo, yy, jeżeli my bierzemy pod uwagę te imię słowy, echie, Asher Esje, to jest oczywiście i słów czasownika haya, czyli być. Ten czasownik w bezokonczniku istnieje w języku hebrajskim być, tak? Haya. I jak sami Państwo słyszycie, haya, prawda, to drugie jest ja, tak? Mamy tutaj zatem jakiś źródło słów, w którym występuje jakaś taka, właśnie, z głoska i, może jakaś samogłoska a. tak. I teraz gdzieś w XIX, na początku XX wieku, pamiętacie Państwo, że była tak, był taki ogromny ruch archeologiczny, żeby m.in. umiejscowić jakoś archeologicznie Stary Testament i tak dalej. No, bardzo, fajne rzeczy, bardzo fajne rzeczy odkryli w ten czas archeologowie nie zawsze dobrze je interpretując, ale no, nieważne, odkryli. Bardzo to był ciekawy okres yy, odkryć, bo dostaliśmy nowe dane. Ale drodzy państwo, mamy coś takiego, że znajdujemy jakiegoś takiego Boga bliżej nieznanego z Półwyspu Synajskiego, tak, który ma na imię, jak powiedziałem już jakiś czas temu, dzisiaj jo albo ja. Ktoś powinien, ale przy to są różne samogłoski. Tak, ale ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, gdybym był Arabem, czy jakimś innym semitą, to bym państwu tak to powiedział, żebyście od razu widzieli, że tam na końcu jest nie Bo oni piszą J, nie mamy nic napisane, ani Szkoci, mamy J, nie, nie, trzeba, nie trzeba, myślę, państwo zrozumiecie to, co będę pisał wam w ten, widzimy. J, A i H, nieme", tak? Tak? Czyli jak, tak byśmy dzisiaj przetłumaczyli, no, czy przeczytali? Przy czym w pewnych momentach, jeżeli tam jest O, ale to O jest w różnych sformułowaniach z akcentem zrobione, to może być A z tego O. tak? Znaczy, to jest tam przegłosy różne. W języku hebrajskim, jakbyście Państwo chcieli język poznać, jedną z trudniejszych rzeczy są, 27 chyba 7 znaków akcentowych, które zmieniają wokalizację. Ale to jest zupełnie taka marginalna sprawa, więc yy, no, yy, przyznaję się, bez bicia, ja tego nie umiem. <grych> nie umiem, po prostu nie umiem. Kilka razy do tego siadałem, nie potrafię tego wszystkiego tam pojąć. Może dlatego, że nie jestem semitą, bo to trzeba w tym języku mówić, tak, żeby, żeby zobaczyć, jak to idzie, tak. Dobra, ale to nie, to brzmi jako zachęta, a nie jako yy, sytuacja taka, że i tak państwo się tego nie ucie. Nie, to jest fajne w języku. Sam poznawanie języka jest bardzo w ogóle bardzo ciekawe, bo język to nie tylko znaki, te reguły i tak dalej, tylko sposób myślenia i to jest najciekawsze. Ale yy, możemy więc powiedzieć, że jest jakieś to ja tak, z hanniemym na końcu. I yy, yy, my to coś takiego widzimy w... I tak zwanych imionach teoforycznych. Tak? Czyli no, mamy w polskie Bogdan, Bogusław, Boży Dar, Bogu Miła. Tak? To są słowa polskie, które zostały użyte jako imiona. tak? W każdym języku tak jest. Zrobione mi się bardzo podobna podoba Łacińska, łacińska wersja e, słowa Bogdan, imienia Bogdan. Adeodatus. A-deo-datus. Bog od Boga dany. Adeo, od Boga dany. Adeodatus, tak? Bar bardzo to ładne jest, ale to jest, no, po prostu tak to jest zrobione. No i mamy takie słowa teoforyczne w w tekście Pisma Świętego za Jachu, tak? Jachwe jest moim zbawieniem, tak? Tak? I tych Jachu tam dalej, Eliachu, co cokolwiek innego, Jachu, zobaczcie, jest użyte sformułowanie właśnie, że, od, że jest tam to użyte właśnie w imionach, Słowo, które jest imieniem Boga, tak? Po prostu imieniem Boga. I teraz skąd my wiemy, jak Jachwema na imię? Jak to wymawiać w ogóle? No właśnie z tego, co my tu mamy, tak? Z tych imion teoforycznych. My to mamy to ja, ja, ja, ja. Dlaczego nasi bracia, świadkowie je Jehowy mówią Jehowa? Znaczy, oni trochę już to zmienili. Dlatego, drodzy Państwo, że tego imienia złóczam, wejść w myślenie izraelskie. Nie wolno wymawiać. Nie wolno, nie dlatego, że ktoś zabrania, nie wolno. Tylko według Izraelitów imię określa osobę. Tak? Czyli jeżeli ja komuś coś powiem, jego imię, tak? To jak jakbym go dotknął w jego istocie. Tak? Opisał go. Tak? Zobaczcie, jak mówią te demony, Jezusowi, wiem, kto jesteś, tak? To jakby te demony chciały ostatnim jakby rzutem na taśmę, że chcemy wziąć władzę nad tobą, my chcemy określić twoje, twoje istnienie. Jesteś święty Boże. A jest może być pudło, bo zresztą nie określili tego istoty, tak? Ale to się wszystko wiąże, to co teraz tu ja mówię, to są ilustracje tego, że dla Izraelitów imię jest określeniem istoty. No dobra, to jak ja mówię jachwę, to określam istotę Boga. To znaczy, że ja jestem większy od Boga? Że ja pojąłem istotę Boga? Więc oni mówią, nie wolno mówić tego imienia. To znaczy, jeden człowiek w późniejszym już czasie, kiedy była świątynia, jeden człowiek raz w roku wypowiadał to imię w przybytku. I by to arcykapłan w Dzień Przebłagania. On wypowiedział słowo Jahwe, tak? Musiał jakoś nauczyć się tego słowa, tak? Jeden człowiek tylko wypowiadał. A tak ludzie nie wypowiadali tego słowa. Ja rozumiem naszych, prawda, braci Żydów, którzy nie wypowiadają tego słowa, tak? Ciekawą rzeczą jest, jak, jak jest w tekście hebrajskim, jest, no, to słowo pojawia się, to nie używają takiego skrótu jod, jod i taka tylda na górze, tak? No może taki skrócić, tak? Albo piszą Adonai, tak? Albo jak nie mogą nic wpisać, bo nie można było już nic w tekście Pisma Świętego, coś tam napisać, dopisać do, dopisać do tego tekstu, bo on został zamrożony jakby, no to pod słowem Jachwę dopisali samogłoski z Adonai. I znowu ze względu na te wszystkie przegłosy tam akcentowe, wyszło im nie e, Jachwę, tylko Jehowa. Ale to są samogłoski wzięte z Adonai. Bo po prostu, żeby to czytać, gdyby było Adonai. tak? Wszyscy o tym Żydzi wiedzieli. No myśmy nie wiedzieli. No. Razem z Rotterdamu w którymś momencie, kiedy zaczął czytać, między innymi on prawda, w tamtych czasach, zaczął czytać tekst Pisma Świętego, to czytał tak, jak jest tam napisane. A tam jest napisane oczywiście Jehowa. No i dlatego tam jest, oni tak to nazywali. Tak, prawda, to jest Jechowa. Dopiero potem okazało się, że ktoś z Żydów mówi: ale słuchaj, to jest umowa społeczna, to jest, nie... no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wreszcie ktoś to od, odtworzył, prawda? Jak Jachwę ma tak naprawdę na imię, tak? Ale jeszcze raz wróćmy do tej sprawy. Czy ja mówiąc imię Jachwę, czy ja określam ist, yy, istotę Boga? Nie, ja określam to, w jaki sposób Bóg się mi chce pokazać. Ja określam to, jak Bóg chce się objawić. Imię zatem Boga jest objawieniem tego Boga, ale nie całości Boga, tylko tego, jakim Bóg chce się objawić. I cały kontekst tego wyjścia jest z Egiptu, tej, tego trzeciego i czwartego rozdziału, yy, czyli objawienia się prawda, Pana Boga, czy dokładnie kontekst 3, 14 z wyjścia, jest, drodzy państwo, z objawieniem się w stwierdzeniu, no właśnie, ja jestem Bóg, który tobie, który chce być z tobą, tak? Ja jestem dla ciebie, człowieku. Czy jestem z tobą, człowieku, tak? Ty osobiście, konkretny człowieku. Ja jestem z tobą. I zobaczcie, drodzy państwo, że, yy, że tutaj... Nie mamy znów, gdyby ktoś no, zadał pytanie, to jest po monoteizm czy politeizm? To w ogóle o tym nie mówimy, zobaczcie. To To w ogóle nie na tej płaszczyźnie, tak? Była płaszczyzna Boga Ojców, czy w mojej rodzinie jest Bóg i to jest, to jest moja, moja, mój Bóg, tak? A teraz jest mój Bóg, znaczy mój Bóg, tak, mój, by mnie wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, tak. Bóg moich ojców i ten bój, mój Bóg, tak. No ale czy to jest Bóg wszystkich ludzi? Czy to jest jeden z wielu Bogów? Nie wiem. Tekst mi nic na ten temat nie podaje. Bardzo byśmy chcieli, drodzy państwo, żebyś tam tekst powiedział, jest jeden Bóg. Powie tak, tak, powie, powie. Znaczy nie konkretnie, że jest jeden Bóg, bo tak, takiego tekstu w Piśmie Świętym nie ma. Ale powie nam dopiero mm -hmm, później. A jak Biblista mówi, później, to jesteśmy, lądujemy gdzieś około niewoli babilońskiej, a najczęściej po niej, tak? A my nie jesteśmy w tym momencie przy Mojżeszu. Czy Mojżesz zatem był monoteistą? No, literatura podaje, że tak, był Mojżesz monoteistą, ale, ale ja bym w ogóle tego tematu nie, w ogóle nie podejmował. Dlaczego? Nie, żeby słuchajcie, w Watykanie zabronili podejmować tego tematu. Nie, drodzy państwo. Tylko, tylko ten temat nie interesuje autora tekstu biblijnego. Czy Mojżesz jest monoteistą? Wiesz, ładno, mamy dzisiaj pogodę. Ale czy jest monoteistą? Ja to jest dzisiaj obiad. Ale czy jest monoteistą? No daj spokój. Nie odpowiem Ci na to pytanie, bo to pytanie jest bez sensu. To w ogóle nie, nie, nie jesteśmy w tej, w tej dziedzinie, tak? Czy to jest jeden z wielu bogów? Naprawdę ładną mamy dzisiaj pogodę, tak? Rozumiecie? Autor nie chce nam powiedzieć na ten temat nic. Czyli nazywanie rzesza monoteistą jest nadużyciem, tak? odpowiadając na Pani pytanie, chcę powiedzieć, a co z powtórzonego prawa 6.4? Szema Izrael, Yahweh do Elohenu, Yahweh Echad, Yahweh Bóg nasz, Yahweh jest Echad, jeden. I tak, kiedy powstała Księga powtórnego prawa? Po niewoli babilońskiej. Jak Żydzi? No oczywiście, że Mojżesz jest mądroizną, ale to jest interpretacja. Tak? Czy reinterpretacja, no, re Interpretacja. Późniejsze podejście, tak? A to jest ciekawe pytanie. Widzimy, jak ma, ma, ma, ma ciekawe pytanie, a dekalog? Drodzy Państwo, zajmiemy ty się następnym razem. No ja mam 8 minut jeszcze do 21, więc pozwólcie, że nie będę. I potrzebna mi będzie tablica. Dobrze, myślę, że się zmieszczę bo przyjrzymy się dekalogowi. Znaczy po to, żeby pokazać Państwu coś, znaczy pokazać, o co tam chodzi, no ja będę musiał trochę napisać tego dekalogu tutaj na, na, na tablic. Trochę będzie ćwiczeń tutaj, więc napiszemy. Będzie to trochę takie historyczno-krytyczne spojrzenie, ale no zobaczycie Państwo, że no tak, no tak. No, mamy kłopoty. Kłopoty polegają na tym, że my próbujemy narzucić tekstowi obraz, który jest niewłaściwy dla tego tekstu. Tak? W każdym momencie tekst pokazuje nam coś, co Bóg chce, żeby było pokazane. A Bóg pokazuje najpierw to, potem to, potem to, potem to, a nie od razu wszystko naraz. My z punktu widzenia czytelnika, który dzisiaj mamy tutaj przed sobą trzecie wydanie, czy to czwarte wydanie Biblii Siądz Lecia, ja mam pewien obraz całości. Ale pamiętajmy, że to było powstawało w inny, w różnych e, e, mm, no, w różnych aspektach, tak? Także odpowiedź na pytanie, przepraszam, za, mieś, za miesiąc? Czyli to będzie pierwszego, nie, trze, trzeciego grudnia 3 grudnia się spotykam, jak Pan Bóg pozwoli. Spotykamy się, da, spotkaniu tutaj. Tak, i to trzeba tym się zająć, tak? Trzeba zapytać się, co to znaczy, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Dokładnie Alpeni, tam jest napisane. I Co to znaczy, pęte jest twarz, peni mo przed moją twarzą, tak? Co to znaczy? No ale to będzie, pozwólcie Państwo, że to będzie. Za e, miesiąc. Dacie chyba radę e, wytrzymać e, z chęcią, prawda? Ja wiem, że będzie trudno, ale, ale, ale, ale, no, ale musielibyśmy kilka godzin jeszcze tu siedzieć. ale wiecie, to, nie, to nie jest dobry pomysł, już, już naprawdę późno e, dzisiaj. Także, drodzy Państwo, zobaczcie, no. no, no Próbujemy, tak? Próbujemy coś tutaj pokazać. To objawienie Pana Boga, pełną wizję objawienia Pana Boga. Dobrze. Są jakieś pytania oprócz tych, które były? Nie ma. Podziękuję Panu Josowi za spotkanie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.